bierzemy białka, obieramy mleko i nadziewamy patyczki do szaszłyków obsypujemy to wszystko tartymi kotletami i podgrzewamy cztery ziemniaki z dwoma litrami schłodzonego parmezanu miksujemy na 15 piętnaście minut posypujemy to wszystko drobną szpatułką wodą dalej kroimy i podsypujemy sosem z cukier, mięso, galaretki z łososia. i mamy już pyszne pączki to wszystko mieszamy czekamy aż teraz w na czas kroimy, mieszamy i podajemy do talerza słuchaj dalej Anusz Widelec przyda ci się go w kuchni dzień dobry witamy serdecznie w kolejnym odcinku smacznego podcastu Anusz Widelec. tym razem świątecznie wita się z wami Jacek Kuchmistrz i Paweł Prokopowicz. W dzisiejszym odcinku chcielibyśmy porozmawiać trochę o nadchodzących świętach i co nieco pomóc Wam w przygotowaniu. Tak, to już niedługo będzie prawie rok jak już niedługo będzie rok jak nadajemy dla Was ten podcast. I także się przelecieli. nie pamiętam czy tego na początku pomówiliśmy, ale ja pamiętam, że mówiłem do Gabrysie, że żeby się nie stresować w święta, czy potrawy wyjdą, czy nie wyjdą to należy sobie w ciągu roku robić po jednej potrawie i w ten sposób będziemy mieli 12 potraw, tak się mówi kolokwialnie, obcykanych, czyli potraw, które zrobiliśmy, udały się i wiemy, jak je zrobić, żeby nie mieć tego stresu związanego tak, ze święta. Tego ciśnienia na końcu, ale dla tych, którzy powiedzmy nie zdążyli jeszcze się zastanowić do końca, co będą chcieli przygotować, to mamy jedną radę. Słuchajcie, nie martwcie się niczym, nie przygotowujcie 12 dań bo i tak z doświadczenia wiem, że kto to zje tak naprawdę jest dobrze by się zastanowić można i pomyśleć kto co lubi z tych ludzi, z którymi będziemy spędzać Wigilię, kto co nie lubi i wybrać właśnie takie potrawy, które będą smaczne i będą dla wszystkich wspólnie atrakcyjne do zjedzenia no oczywiście, że tak I nie będą stresujące wiesz, bo wyobrażam sobie taką sytuację, wiesz, jak na przykład nie młode małżeństwo, czy tam chłopak dziewczyny, czy już starszy, no, no, idziemy znowu do twojej mamy, a u niej będzie na przykład tam karp smażony, a ja nie cierpię karpia smażonego, prawda, także to będzie cierpienie, trzeba będzie kombinować, wziąć jakiś mały kawałek, rozgrzebać na talerzu, żeby jakby, wiesz, rozczłonkować tak, żeby widać było, że jest niby został zjedzony i coś tam, coś tam, prawda. Mhm. Ja bym chciał jeszcze powiedzieć o w sumie o jeszcze dwóch rzeczach, zanim przejść, będziemy kontynuować akurat te święta, te Pierwsze święto Bożego Narodzenia to jest moment, w którym, jeżeli przykładowo kupowaliśmy na zimę, to znaczy w tej chwili to już się od tego odchodzi, ale jeszcze niektórzy tak robią. Ja wiem, ja tutaj mam sąsiada na mojej ulicy, Polaka z Gniezna, który zbudował sobie w ogrodzie skrzynkę w przechowuje takie, wiesz, warzywa na tak, zwane, na tak zwaną zimę, prawda? Czyli to kiedyś to się, wiesz, wkopcowało, miało się, czy w piwnicy trzymało się... Aha, taką, taką ziemiankę, tak? Trzymało no, okay. się ziemniaki, marchewkę, cebulę, pietruszkę i jakieś tam inne warzywa. No i też takim sztandarowym, takim... W naszym domu było coś takiego, że się na jesień kisiło kapustę. No i właśnie te święta tak. właśnie w te święta będziemy wyciągać to, co żeśmy kiedyś obatali o tym, żeby robić przetwory, ładować je w słoiki i, i na jesienne wieczory mm -hmm. czy to przetwory, czy kompot otwierać tak tutaj na pewno usłyszycie o jednym z bohaterów naszych w tym tygodniu naszych przedświętecznych podcastów będzie m.in. właśnie kapusta kiszona własnej roboty, twojej, tak? Tak jest, tak, tak. no to super, Który ja na pewno zakiś. wyciągnę swoje grzyby, swoje prawdziwki tegoroczne, własnorocznie zbierane i też będą na pewno w łóżkach i w ogóle, słuchajcie, żeby w ogóle jakoś podejść sensownie do, do tych świąt, a zgodnie z tym, co my zawsze polecamy, żeby robić samemu, już teraz, na początku tygodnia tego przedświątecznego należałoby zrobić dobry zakwas buraczany na, na basz czerwony, ja taki zakwas sobie zrobiłem i może od tego byśmy zaczęli tą naszą przygodę przedświąteczną słuchajcie, kupiłem sobie trzy małe buraczki w sklepie przyszedłem do domu, umyłem je wyszorowałem, obrałem ze skórki pociąłem na desce w takie 2-3 milimetrowe plasterki przygotowałem sobie wodę zagotowaną letnią odrobinę cukru dosłownie no ćwierć łyżeczki cukru, wsypałem do tego słoika litrowego, w którym to robiłem. Wziąłem dwa ząbki czosnku, przekroiłem te ząbki na pół, wrzuciłem do słoika, do tego wszystkiego włożyłem te pokrojone w plasterki buraki i zalałem to przygotowaną wodą, tak żeby przykryć, żeby przykryć to wszystko płynem. Mówi się o tym, że powinno się dać skórkę chleba razowego, żeby rozpocząć fajnie tą fermentację, żeby ten, żeby ten zakwas buraczany ruszył ale ponieważ akurat zjadłem cały chleb i dopiero będę dzisiaj piekł następny, stwierdziłem, że nie będę w, kupował chleba z takiego ze sklepu, żeby go wrzucić bo tam jest nieco tych konserwantów i to nie jest tak naprawdę to ale doczytałem w międzyczasie w internecie, że można użyć odrobinę zakwasu chlebowego, a zakwas oczywiście mam w domu, bo robię go na bieżąco i dałem łyżkę tego mojego zakwasu chlebowego do tego właśnie y, słoika z burakami. I dzisiaj jest już drugi dzień jak ten zakwas się robi, on zaczyna ładnie pachnieć i widać, że tam delikatnie gazuje, takie bąbelki się tworzą, także wszystko jest w porządku, y, ten zakwas y, się produkuje. Słoik oczywiście przykrywamy ściereczką taką lnianą, zakręcamy sznurkiem, ewentualnie zakładamy gumkę, recepturkę na górę i to sobie przez 4-5 dni nam się powinno robić i zrobi nam się wspaniały zakwas. Jest też informacji kilka w różnych przepisach, żeby dać łyżkę soli kamiennej, ale na przykład, jeżeli robimy zakwas chlebowy, yy, czy tam ciasto na pizzę, czy w ogóle ciasto drożdżowe, to jak je za bardzo posolimy, to ta fermentacja jest zatrzymana, więc ja nie dodawałem soli, będę solił barszcz już gotowy. Czyli jeszcze raz szybko powtórzę: mm -hmm, trzy buraczki. Dobra, powtórz jeszcze raz. No, trzy buraczki nieduże, czerwone, umyć, e, wyszorować, obrać ze skórki, pokroić na plasterki 2-3 mm ostrym nożem. Wrzucić e, włącznie z dwoma e, przekrojonymi na pół ząbkami cząstku do e, słoika litrowego czystego, dodać ćwierć łyżeczki cukru, dodać e, łyżkę zakwasu, ja daję, ewentualnie możecie dać skórkę m, z razowca, z chleba razowego, najlepszy byłby domowy. E, jeżeli nie macie, no to e, można by dać łyżkę po prostu mąki żytniej, mm -hmm. e, płaską. Z chlebem jest tak, że on może zapleśnieć, Dlatego ja go nie daję I dlatego też, że go nie miałem akurat Ale słuchajcie, nastawiamy W ciepłym miejscu sobie to stawiamy Przykrywamy ścierką płócienną Zakręcamy to sznurkiem Albo zakładamy gumkę, recepturkę I spokojnie na drugi dzień już Zaczniemy czuć ten fajny zapach Taki barszczu Także za 3-4 dni z pewnością Wam się zrobi Nastawiajcie, nie ma na co czekać no ja właśnie tutaj wiesz co, zobaczymy, bo to w zasadzie kiedy ty to nastawiałeś? Wczoraj, czy w sobotę. No właśnie, no właśnie. To ja nastawię cztery... to dziś. C tak, 4-5 dni jest ok, bo dzisiaj już ładnie on pachnie, także spokojnie ci się zrobi, tyle by był w ciepłym gdzieś miejscu. No to ja y chciałem powiedzieć, że właśnie to zrobię dzisiaj, bo dzisiaj pojedziemy mm. na plac i kupimy. Nie słuchajcie, nie kupujcie, prawie. nie kupujcie, naprawdę nie warto, no kurczę, o ile będzie pyszniejszy taki barsz domowy. Sobie nie sami. ma porównania. Tylko teraz Paweł, ale co ty byś zrobił, co ty byś powiedział komuś, kto, kto niestety nie udało mu się zrobić za kwasu, co ty byś mu powiedział co ma zrobić? No więc mówię, hmm. można użyć skórkę z chleba e, okay. można nic nie dawać też równie dobrze, też się to zakwasi, wiesz nic nie dawać. Wtedy jeżeli nie będziecie dawać chleba, to możecie ewentualnie to troszeczkę podsolić no to tak jak ogórki, wiesz, małosolne to mniej więcej tak sama zasada jest, wiesz aha, aha tylko... No to pewnie, to pewnie. No. pewnie. Tylko ja właśnie nie daję soli, dlatego że niech pracują te moje drożdże za kwasów. Wiesz, niech one, tam, niech one tam kiszą te te buraki, dlatego tego nie soliłem. Okej, okay. to super. No więc tak, słuchajcie, to jest tak, to jest nasz pierwszy przepis za chwileczkę będzie drugi. Ja jeszcze odrobinę, e, chwileczkę zajmę Wam, e, odrobinę chciałem jeszcze powiedzieć na temat tego właśnie, tego stresowania, żeby naprawdę jeszcze raz to powtórzyć. To jest bardzo ważne, bo jeżeli będziemy podchodzić ze stresem, możemy wpaść w panikę i to nie będą nasze udane święta, bo tutaj jest... Um, Tylko się jest, zmęczymy ten. Tak, jest strawa duchowa dla, dla wierzących, którzy tam chodzą na roraty, do kościoła, i później będą szli na pasterkę i przeżywali to i tak dalej no i też jest strawa, też jest taka sprawa kulinarna czy powiedzmy ta od strony takiej doczesnej czy powiedzmy zastawienia tego stołu wiele dziewczyn wiele gospodyń domowych czy tam babci albo młodych mam które wchodzą jakby w te bo tamte starsze panie to już mają swoje doświadczenie dla nich święta to nie strach ale zwracam się do tych wszystkich młodych chłopaków dziewczyn narzeczonych, żeby je po prostu nie stosowali i nie róbcie tego, naprawdę, nie róbcie tego błędu, nie kupujcie gotowców, bo jest to, są produkty niesprawdzone i generalnie są dopuszczone przez Sanepid do spożycia, ale one są czasami bez smaku, albo nawet powiedziałbym, że są trujące, naprawdę, to jest... Wierzcie no mi, No i za Zawsze, zawsze jest jeszcze ten aspekt, że ktoś się na tym chce zarobić, to, tam... to... Oczywiście, że tak. Po prostu przepłacasz za rzeczy może nie najlepszej jakości, a tutaj jeżeli weźmiesz do ręki tego buraka, tego grzyba, jeżeli wszystko zrobisz sam, to jesteś pewien, co tak naprawdę będziesz jadł. I jeżeli, zwłaszcza, zwłaszcza w tym okresie świątecznym, jeżeli wiesz, robisz z rodziną, przygotowujesz te potrawy, to wtedy, jak siadasz i sobie to zjadasz, to, no to ma taką dodatkową, sentymentalną też wartość, że no, wszyscy się przyłożyli i każdy, no, chociaż odrobinę postarał się, żeby te święta były właśnie takie fajne, wspólne, rodzinne i smaczne. Tak, ja od, 30, ja, od 30, ja od 30 lat jeszcze, gdzie mam możliwość w restauracji, kupuję ruskie pierogi i powiem szczerze, że jeszcze nigdy nie kupiłem. Może miałem pecha, ale no wiesz, przez 30 lat już z różnych restauracji jadłem różne potrawy. Jeszcze nigdy nie kupiłem pierogów ruskich, które byłyby smaczne. Zawsze albo je, przeważnie jest za dużo ziemniaków, bo to jest najtańszy składnik mm -hmm. pierogów, albo te ziemniaki są niedobre, po prostu niesmaczne. Ja nie wiem w ogóle, czy te ziemniaki które nie, nie pasztewne może są w ogóle, albo jakieś takie nie zeszły, zleżały, czy cokolwiek innego, nie mam pojęcia kompletnie. I to różnicę możecie sobie... Ja pamiętam, Paweł, przecież w te święta wielkanocne myśmy robili zakwas, ja robiłem na tak zwany ostatni gwizdek, w ostatnim momencie. I naprawdę e, Gabrysia nie lubi żurku, nigdy do tej pory nie jadła żurku. A w, a w tym roku pierwszy raz zjadła żurek i bardzo smakował. On, on miał głębię on miał zapach, on miał smak, on miał ten kwasek, to wszystko było... Rozmarzyłem się to było rewelacyjne no słuchajcie, rewelacyjne właśnie, no. właśnie słuchajcie, o tym mówimy tutaj, o to tutaj chodzi także podejdźcie do tego na spokojnie przemyślcie sobie na, na wcześniej, co będziecie co, co, co będziecie chcieli zjeść a my wam pomożemy słuchajcie, Jacek tutaj ma przygotowane już kilka fantastycznych staropolskich takich przepisów z zeszytów, gdzieś tam Jedna pani, drugiej pani, od słowa do słowa przekazywane, tradycyjne, świetne dania, które też Wam w tym tygodniu jeszcze w odcinkach puścimy, no i dodamy jeszcze od siebie, jak zrobić dobre łóżka do barszczu, jak zrobić ten dobry barsz wigilijny, będzie troszeczkę o rybach, troszeczkę o słodkościach, będzie kapusta, Jacku, co jeszcze będzie? No ja właśnie tak, słuchajcie, to jest tak nietypowo właśnie, w sumie nie zapomnieliśmy tego chyba powiedzieć na samym początku, a może i to i teraz na to jest pora. I chcemy Wam zrobić, a niespodzianką naszą dla Was jest to, że zawieszamy taki jakby cykl normalny naszych podcastów, czyli co dwa tygodnie i w tym tygodniu uraczymy Was trzy razy, będą trzy, dodatkowo trzy emisje, tutaj ze strony technicznej Paweł się tym wszystkim zajmie. Ja przygotowałem, przywiozłem z Polski materiał, który zostanie wyemitowany. Będą podcasty nasze ukazywać się będą w poniedziałek, w środę i w piątek. Tak jest. A, a w tych podcastach opowiedzą Wam o, ty, o swoich ulubionych potrawach. Osoby, które spotkałem, które zgodziły się opowiedzieć o tym, co one robią. I to zarówno na, na słodko, jak i na takie danie główne. Ja nie pytałem się Generalnie zawsze, jeżeli pyta, pytałem się o potrawy świąteczne, to w zasadzie w pewnym sensie to się powtarzało. To może wynikać z specyficznego wiesz, tutaj re regionu, jakim jest Wrocław. Wrocław to było taka mm -hmm. po II wojnie światowej, to była taka troszeczkę zbieranina z różnych części kraju. Ludzie przyjeżdżali na tzw. tak zwane ziemie odzyskane albo wyzyskane, jak to Pawlak mówił ale większość ludzi tutaj jest ze ściany tutaj z dawnej Rusi, z tutaj ze wschodnich Kresów. Przeważnie to są rejony Lwowa albo Wilna i okolic Pskowa i tak dalej, dawnych terenów polskich. Także to się powtarzały. A to, te są, a to są dobre właśnie dania, to są, to są naprawdę tradycyjne takie przepisy i to będzie słychać w tych odcinkach. No ja i ja nie mogę się no. doczekać. Anusz Widelec Najsmaczniejszy podcast w sieci. Wigilia, to jest typowo domena polska, tego się mhm. nie spotyka w innych częściach świata tak, to należy podkreślić tak, i później jest pierwszy dzień świąt, drugi dzień świąt. no i później są takie reminiscencje czasami pewne potrawy uda nam się przechować do, albo nam zostaną w dobrym stanie do spożycia jeszcze na zabawę sylwestrową czy na tam wieczór mhm. ale niektóre trzeba będzie ewentualnie dorobić i teraz tak Przejdziemy do tej, jeżeli pozwolisz Paweł, przejdziemy do Wigilii, ponieważ Wigilia jest raz w roku, ale powiedzmy tak, są potrawy, które raczej spoczywa, generalnie każdy może robić co chce, ale niektórzy ludzie spotkają się właśnie z tym, wielokrotnie z takim zdaniem, że ja wiem, że dziewczyny mówią, czy panie, czy kobiety, czy faceci, czy kucharze mówią, ja mogę sobie zrobić karpię pożytowsku, czy ja mogę sobie zrobić a ja mogę sobie zrobić kutię, czy ja czegoś inną, czy karpia smażonego w czerwcu, w maju i tak dalej, łóżka mhm. z barszczem i tak dalej, ale, ale on tak nie nie, smakuje. Robię, no, nie robię tego specjalnie, jest tu pewna taka tradycja i wtedy wszyscy stają powiedzmy na wysokości zadania, 100% mobilizacji i starają się, żeby na ten wieczór wigilijny te potrawy były przygotowane I, i jakie to są potrawy, Paweł? Zaczyna się, u, u mnie zaczynało się właśnie, u mnie się zaczynało właśnie barszczem tym e, czerwonym z łóżkami, tak? Tak, barszcz czerwony z łóżkami, jest też wersja e, właśnie biała, czyli żurek z łóżkami, e, zależy to od regionu, e, ja znam powiedzmy i jedną tradycję, i drugą. E, mm -hmm. Barszcz czerwony bardzo dobry, a żurek taki, wiesz, biały, e, na tej wodzie z prawdziwków, które później są dodawane do uszek ma taki też fantastyczny, specyficzny smak i też u nas na przykład taki robi się też raz w roku na Wigilię właśnie żurek z uszkami. Mhm. Możemy podać przepisy na to i na to tak, żebyście mieli do wyboru Natomiast ten żurek, no to myślę, że to jest, czy też barszcz czerwony to jest, z uszkami, to jest, to jest właściwie potrawa obowiązkowa. No i tak samo jeszcze jak, możemy jeszcze dodać, że wigilia to jest takie w sumie święto, w którym odtwarzamy i powtarzamy pewne tradycje wielowiekowe, które no, przechodziły z pokolenia na, po, na pokolenie i stąd te 12 dań to miało ob, oznaczać obfitość przez 12 miesięcy. Może dzisiaj już tego się w ten sposób nie celebruje i dzisiaj w sklepach jest wszystko. Za komuny też było troszeczkę inaczej, to doskonale ten pamiętasz. Stało się w kolejkach po wędlinę, po kilkanaście godzin jakieś komitety, kurczę, czy, czy dostanę to mięso, czy dla mnie już braknie. Załatwiało się gdzieś po wsiach jajka, załatwiało się mięso, każdy z rodziny coś przynosił, bo po prostu e, towary były ciężko dostępne i robiło się wigilie takie duże, dlatego, że wtedy łatwiej było e, zebrać większą ilość produktów i każdy coś przyniósł, można było coś zrobić, prawda? Tak. Dzisiaj może troszeczkę już od tego się odchodzi, dlatego, że w sklepach są rzeczy gotowe, dostępne jest wszystko, można po prostu nawet nie ruszając się z domu, zamówić sobie catering i przyjedzie Ci i e, Kilku kelnerów wniesie ci wszystko gotowe, a ty tylko tam usiądziesz sobie i już odpoczywasz, ale tak naprawdę to nie to, więc na pewno, na pewno ten barszcz czerwony czy żurek, na pewno coś z kapustą, na pewno coś z makiem, na pewno koniecznie ryba. No, no, no to jeszcze, wiesz co, ja tak jeszcze tak, kurczę, że ja to tak nie pamiętam tego na, na czas, okej. Okay. Ja jeszcze chciałem powiedzieć dobrze, więc już mamy tą pierwszą, y, pierwszą potrawę, jaką jest właśnie żurek. E, przepraszam, barszcz czerwony oczywiście z łóżkami. E, charakterystyczne jest to, że na środku stołu stawia się opłatek, a ten opładek jest stawia na sianku, które się różnie w domach jest albo na, je, na talerzu jest sianko i na nim się kładzie opładek, albo pod obrus. Pokadało się hi. jeszcze w starych domach w starych, powiedzmy, wiejskich chatach stawiało się pod obrus sianko. Ja tu mam inną wersję, wiesz co, dla mnie mówiła babcia, że 12 potraw symbolizuje 12 apostołów, wiesz, że to było tak 12 mm -hmm. apostołów. Że dania powinny być. Aha, i co jest charakterystyczne bez względu na to, czy to będzie właśnie ten barzuszkami, czy ten barz biały, tak jak powiedziałeś, 12 potraw ma być postnych, mhm. czyli bez czyli nie mięsa. Mięsa. Tak, tak. Mięsa, ale nie pod postacią ryby. Bo ryba nie jest uważana za mięso, prawda? No, I teraz skończyć. tak. No i teraz tak, generalnie wszystkie te potrawy powinny zawierać w miarę możliwości e, wszystkie, tak jak tu Paweł powiedział 12 miesięcy obfitości, na przykład powinny zawierać, jak na, hmm, powinny zawierać jakby składniki e, z różnych potraw, które jemy w ciągu roku. Czyli właśnie na przykład właśnie będą zboża, będzie miód, tak jak powiedziałeś, że będą grzyby, mówiliśmy, że będzie kapusta, prawda, będzie mak, powiedziałeś, prawda. Takie te wszystkie, jakby z całego roku różne te te po potrawy. Teraz... Po smaków. No natomiast wiesz, ciężko też jest później no, trochę na żołądek, jeżeli by się faktycznie chciało zjeść wszystko. Ale o dlatego... tym, tym powiem, dlatego jest coś ciekawego właśnie, co, czym się popija. Co nam bułatki, oczywiście, że tak. Oczywiście, że ta. kontynuuj w takim razie. No więc, więc tak, więc po tym barszczu, po tym barszczu. Były, było, u nas była podawana właśnie, była poda, był podawany właśnie karp, czyli podawana była ryba. Nie mhm. wiem jak, I ta ryba jak tam... może być zarówno na ciepło, jak i na zimno. Mm, no tak, oczywiście, tak, może być na ciepło, na zimno. Ja lubię rybę na ciepło mhm. i tej ryby, ta ryba może być y, ogromna ilość tej rodzajów ryby, czy przygotowania tej ryby. Właśnie o tym dowiecie się w ciągu tygodnia, prawda? Tak, bo mogą być i śledzie, i sałatki różne śledziowe, i ryba w galarecie, i, i, i jakieś i ryba smażona w kawałków. No. Także do, do, do tego wszystkiego wrócimy. Zachęcamy, pod tym odcinkiem już w komentarzu możecie zapytać nas o cokolwiek, czy prosić o przepisy na konkretne dania i postaram się jeszcze to nadgonić jakoś przed świętami, dobrze? Także słuchacze, mm -hmm. jeżeli mają jakieś pytania, proszę zadać je teraz na stronie i postaram się jeszcze coś tam pomóc. Pozwól jeszcze Pawełko, jeszcze wejdę na moment, znaczy wrócę na moment do tego, bo też natrafiłem wiesz na taką informację, że każda z potraw spożywana, spożywanych ma symbolizować powiedzmy coś, tak jak o tym dostatku. I na przykład tutaj w dawnych czasach zupa wigilina miała zapewnić jedzącym zdrowie i dostatek na nadchodzący rok, i każdy składnik symbolizował coś innego, na przykład kapusta, dostatek, grzyby, zdrowie, ryby, obfitość. Mak i groch, nadzieję na, odro, na odrodzenie, chleb i kluski, sytość, orzechy i bakalie, urodzaj i miłość. Takie, tak, bo to, są, to są takie no, tradycje, powiedzmy, mądrości ludowe po, po, przeplot, przeplatane z, z tradycją chrześcijańską, y, i to wszystko jest taki tygiel, y, który łączy różne, różne kultury, różne wierzenia, różne zwyczaje. Jeszcze pewnie od czasów pogańskich niektóre czasy tak, tak. chrześcijańskie i to wszystko jest tak, tak jak mówię, to jest taka jedna, długa, niekończąca się opowieść, która się miesza i, i wynikiem tego wszystkiego są te nasze tradycje świąteczne. Czy na przykład u was robi się jakieś takie, nie wiem, jakąś dobrą wróżbę podczas kolacji wigilijnej? Na przykład postaci takiej, że komu się przyklei opłatek do talerza, czy tam się sekretnie podkłada kawałek, albo na przykład że do któregoś z pierogów zalepia się malutki pieniążek i kto go wylosuje, to będzie miał dobry, że tak powiem, pieniężny rok następny. Czy robi hmm. się tak? Nie. U nas, u nas się tego nie robiło. No, są Ale to, rodzice... to, to, słuchaj, to zaraz, to opowiesz mi o tym, tylko właśnie, ja chciałem to powiedzieć, jakby w, w pewnym sensie podsumować, że to była właśnie mieszanka, tak jak powiedziałeś. I tutaj jest takie fajne, wiesz co, w momencie, gdy przykładowo łączy się chłopak z dziewczyną, tworząc rodzinę, i u niego w domu była jakaś inna tradycja i u niej w domu była jakaś inna tradycja, to w tym momencie to się łączy, łączy. i powstaje, powiedzmy, trzecia po prostu tradycja, wiesz. A, nie tak, wiem, tak, nie tak. wiem, czy jak ktoś jest tam jakimś despotą, czy coś się uprze na coś, to, to, to może mieć kłopoty z tym, ale w moim domu akurat tak się fajnie złożyło, że ja tam, wiesz, no, nie przywiązywałem wagi za bardzo do tego. I lubiłem, mówiłem Gabrysi, co lubię, jakie potrawy lubię, jakich nie lubiłem, i a Gabrysia po prostu zrobiła coś takiego, że, że jakby połączyła to. Ja na przykład no, czy nie mamy, lubię. Tak, tego tak, tak, tak mówię, że to jest taki tygiel, i taka właśnie niekończąca się, niekończąca się historia, która korzeniami jest gdzieś jeszcze, gdzieś, gdzieś dawno, dawno, dawno, dawno, ale ona cały czas ewoluuje, zmienia się i w każdym domu ta Biblia jest podobna, ale troszeczkę inna, specyficzna. Tak. Właśnie, i wiesz, było takie charakterystyczne, było to właśnie tutaj odnośnie ryby. U Gabrysi w domu jadało się rybę karpia smażonego w dzwonki, o tym też się dowiecie, a, a u mnie w domu to karp lądowo w pozycji na zimno, w pozycji leżącej, zalanej galaretką z marchewką, pietruszką i groszkiem. O tym też będzie jedna z Pani opowiadała. Albo o podobnej potrawie. I tutaj po prostu mhm. byśmy to jakby połączyli i... I robimy i to, i to. Albo na zmianę, wiesz? Także jednego roku robimy tak, drugiego roku robimy tak. I, no I tyle, no i tyle się nie upieramy, wiesz? No proszę, opowiedz jeszcze o tych wróżbach. Tradycja jest taka, że na przykład można podłożyć komuś pod talerz z tą zupą kawałego płatka. Bo zazwyczaj jak się robi taki, taką kolację wigilijną, czy jakieś takie bardziej świąteczne a nakrycia stołu, to kładzie się talerz głęboki na talerzu płytki, prawda? I później tą zupę sobie zjadasz z fazy i wynosisz do kuchni. Zostają Ci talerze głębokie i tam podajesz sobie czy pierogi, czy tam groch z kapustą, czy właśnie makaron e, jakiś tam z, z makiem, czy, czy, czy, czy, czy drugie danie, w postaci jakiejś ryby. nie właśnie można kawałeczek sobie, wiesz, opłatka wsunąć pod pod talerz komuś tam i jeżeli się przyklei, to jest dla niego dobra wróżba, no to z czymś takim się spotkałem jeżeli gdzieś tam, wiesz, przyklei się do talerza, a druga taka wróżba, to bierze się jedną monetę jakiś tam powiedzmy jeden grosz, czy tam tak jak u was będzie jakiś tam jeden pensik, jeden tak? A, czy jakiś tam eurocent trzeba go wyparzyć ładnie we wrzątku i jeżeli robimy pierogi, czy też łóżka to do jednego takiego pierożka zalepiamy razem z farszem na taką monetę. No tylko dobrze by było ostrzec wszystkich biorących udział w Wigilii, że na coś takiego mogą natrafić, żeby ktoś sobie przypadkiem zęba nie złamał. Albo nie no połknął kto... chcąc, jak duże kęsy Tak. I ten, kto wylosuje właśnie taki, takiego pieroga z pieniążkiem, no to mawia się, że będzie miał obfity e, przyszły rok i że powinien tego pieniążka sobie zachować. Też z łuską skarpia jest podobnie, nie wiem czy się spotkałeś, że jeżeli karpia sobie przygotowujemy w domu, to też bywała taka tradycja, że każdy z domowników dostaje jedną łuskę z tego karpia właśnie wigilijnego, którą powinien przez cały rok nosić w portfelu i ona też ma podobny mieć skutek czyli powinna przynosić taki, pieniądze nam do naszego taki portfela po, po, taki pozytywny amulet, co? tak, taki amulet, no i tą łuskę ona jest ważna tylko przez jeden rok, powinno się na następne święta wymienić na świeżo wymienić, wymienić na, na aktualną tak. no. jeszcze czekaj, jakie tam były jeszcze te tradycje? o tej, o tej potrawie, a o tej tradycji z łuską też usłyszycie w jednej z rozmów, które pamiętam, które przeprowadziłem z jedną z pań ja nie pamiętam więcej, ale jak Ci coś przypomni się, to powiedz mi yy, i ten, to, yy, to, to, to no. dopowiemy. Do ja bym się kontynuował dalej i bym przeszedł teraz, to po prostu przypomniał już ciurkiem, bo <coughs> przepraszam, bo w zasadzie ten barszcz a, i ta ryba u mnie w domu to były główne dwa dania. I później to już się podawało, Tam. bo później. <coughs> przepraszam, bo po, tej, po, po podaraniu tej ryby na ciepło zaraz yy, lądowały i i pierogi z kapustą i z grzybami i w naszym domu, ponieważ ja to jestem taki święty Jacek z pierogami, więc oczywiście też są pierogi rusie, ruskie, a nazwa od Rusi o tym też możecie, mogliście usłyszeć w tym roku u nas w podcaście a nie od Rosji, tylko od Rusi od polskich dawnych terenów był jeszcze był jeszcze taki postny pierogi z kapustą tak kapustą i grzybami mówię, był pośny bi, postny bigos, czyli bezmięsny, a i, i w zasadzie, aha, no i jeszcze był te, był jeszcze śledzie, ale to, to też jest, wiesz, to jest takie piękne, bo na przykład moja mother, moja teściowa nie jada, bardzo bardzo kochana osoba, nie taka jak tu w różnych dowcipach się opowiada, bardzo kochana druga mama robiła te śledzie na wzgląd swojego męża, bo ona nie jadała śledzi, a natomiast mój teściu, też bardzo kochany człowiek, e, lubił śledzie i jakby w, w ukłon w jego stronę e, dodatkowo jeszcze były śledzie. A, I co jeszcze? No Więcej grzechów nie pamiętam. E, jeszcze była ta, myśmy też zaczęli wprowadzać, jeszcze był ten, m, była kapusta, z grochem i z grzybami to jest typowo danie takie tutaj częstochowsko-krakowskie ponieważ te tereny bogate były kieszenie kapusty i od wielu, wielu, wielu wieków tam było tradycyjnie i jeszcze obfitowały, obfitowały tam te tereny w uprawę grochu, więc to się stało takim właśnie jakby regionalnym narodowym daniem i żeśmy to robili, ale powiem Ci szczerze, że no, nie zakochałem się w tej potrawie ale mimo wszystko o tej, o tej, to będzie moja potrawa na, na dzisiejszy podcast. Yy, za chwileczkę ją podam. Proszę. I później i później to już było co? I później już dzieci przerabia, a wiesz, przerabiały, yy, drobiły nóżkami, niecierpliwiły się, wierciły się na krzesełkach. Bo po tych już wszystkich. Pierwsza gwiazdka. Tak jest, pierwsza gwiazdka. I yy. yy. yy, już yy, wędrowały na stół, była zmiana, szło wszystko na słodko. Czyli właśnie była kutia, o której też się dowiecie, to jest moje ulubione danie. Dziw bierze, bo na przykład Gabrysia to, są, to jest drugi taki, wiesz, different, taki, przepraszam, inny inny rodzaj, bo u Gabrysia w domu to się jadło kluski z makiem, natomiast u mnie w domu to się jadło kutie. a ona nigdy nie jadła kutię i na szczęście dla mnie zakochała się też i w naszym domu zawsze była kutia i ciasta typu właśnie makowiec, typu sernik, typu jabłecznik, prawda? I po podaniu... Pierniki świąteczne. Piernik, tak. I po podaniu tych potraw najstarsze, czy naj, najstarsze dziecko brało prezenty spod choinki i rozdawało według karteczek, jak tam było napisane, wśród wszystkich gości i... Bełna. Według rozdzielnika, tak? Według rozdzielnika, tak, tak, tak, tak. I... I następowała ogólna radość ogólna radość, tak. euforia i kalendowanie i popijanie tego wszystkiego kompotem suszu, oczywiście. Właśnie to właśnie, tak. I to, to jest A. trzeci jakby na zakończenie, wiesz, jak rozpoczynamy barszczem przez te, przez te pośne bigosy, przez tego powiedzmy nie, barszczem, barszczem mamy tą rybę karpia tradycyjną a kończymy na słodko, na przykład kutią lub kruskami z makiem, tak właśnie kompot suszu jest bardzo ważnym, nieodzownym elementem stołu wigilijnego. To, co powiedział Paweł na początku, bo będziemy bardzo przejedzeni i choćbyśmy, nie wiem jak chcieli, to nam się nie... Mnie się oczywiście... Nie, o, mnie się nie, nie udało, mnie się nie udawało. Nigdy zawsze byłem po wigilii przejedzony. Popijamy to wszystko na końcu kompotem, z chło... ja lubię na chłodno, więc kompot z suszu schłodzony najlepszy jest na poprawienie trawienia. I teraz a propos kompotu z suszu, chciałem powiedzieć taką rzecz, że na... u nas jest taka hala targowa, gdzie od... od zawsze było tak, że tam, teraz jest ogromna ilość sklepów, ale tam od zawsze było, można było kupić dobre mięso i dobre warzywa. I w tym roku jesteśmy bardzo szczęśliwi, bo udało nam się kupić susz, polski susz, taki wiesz, nie w woreczkach pakowany, tylko luzem sprzedawany. I na to wagę. na wagę właśnie, i tam były, i mamy tak, i jabłka, i gruszki, i śliwki. To możemy sobie I... sami zrobić, ja jeszcze nie mam takiego przyrządu do nie mam jeszcze tego przyrządu do dosuszenia, ale słuchajcie, myśmy zrobili na próbę mogłabym się chciała zobaczyć, czy to będzie działało bo w związku z tym, że u nas Wigilia była oficjalnie 8 grudnia <grym> także żebyśmy to wszystko przygotowali sobie wcześniej i kompot jest znaczy, do, do, dodaj, dodaj, że z przyczyn takich że akurat byłeś w Polsce u rodzinę, tak, nie, że akurat tak. robisz tak bo tak Ci się podoba nie, nie, nie, nie, to tak myśmy tak zrobili po prostu, jakby to, bo będziemy się łączyć tam przez Skype'a, prawda, internetem i tak dalej, Dzwoni do siebie, składać życzenia, o, oczywiście normalnie będziemy mieli tutaj w Anglii e, Wigilię, e, będę miał, e, prawdopodobnie będę gościł podcastera na swojej Wigilii, także wszystko będzie oficjalnie, tylko no nie będziemy z naszą córką i jej narzeczonym. Także wypróbowaliśmy ten kompot. Jest naprawdę cudowny, rewelacyjny, wspaniały. Yy, rekomenduję w 100%. Polecam i zachęcam. Nawet jeżeli by się okazało, że kompot z suszu, kupowany gdzieś tam w markecie, jest o złotówkę o 2 czy nawet o 3 zł tańszy, nie dajcie się zwieść. Kompot zrobiony z suszu kupowanego na wagę nie ma porównania tak samo jak, jak, jak barsz, o którym mówił Pan po na początku. Wiesz, naprawdę. Tutaj w... Tutaj w tym suszu będzie na pewno chodziło o ten taki e, sam aromat wędzenia. Bo tak. Jeżeli Aha, no tak, oczywiście wędzone. Tak, wędzone. Zapomniałem ja powiedzieć, w maszy... powiedz to bardzo maszy... proszę. No bo jeżeli w maszynie taki do suszenia grzybów, do suszenia owoców sobie ususzysz, sam przygotujesz jabłka, śliwki, prawda, gruszki, tak. no to faktycznie e, te owoce ci się wysuszą, ale tutaj ten susz, który ty mówisz, ten taki tradycyjny, polski, e, sprzedawany na wagę, właśnie przed świętami zwłaszcza, on ma ten dodatkowy element, którego sam nie jesteś w stanie zrobić. To jest ten element dymu, takiego wędzenia, gdzieś drewna. I to jest ten właśnie taki dodatkowy, To, jest ta, to, to, to, ten, jest, ta to jest ta tajemnica. To jest ta tajemnica. Ja powiem Ci szczerze, że jakoś tak specjalnie nie, przesad, nie przepadam za kompotem z suszu, ale faktycznie raz w roku no, ma on pewnie swój, ale ale ten wyjątkowy pa smak. Paweł, oczywiście. Słuchaj, ja jak byłem młodym chłopcem, to nie, ja Ci powiem, że ja go nie lubiłem dosłownie. Ja nie lubiłem kompotu z suszu. Ja nie lubiłem tego karpia. To wszystko u mnie ewoluowało. Ja dopiero w, jak dojrzałem, dorosłem, to, to stwierdziłem, e, coś w tym musi być. Którymś razem jakoś tam, wiesz, czy to mama, czy Gabrysia, czy, te, yy, czy babcia Teresa, czyli teściowa, zrobiła ten kompon z suszu i ja jakby, wiesz, o, nie miałem. Kurczę, ale to jest dobre, ale to jest smaczne. Kurczę, już mam pełen żołądek, ale jeszcze wezmę dwa łyki. Chłodny, taki, wiesz, przyniesiony z balkonu, gdzieś tam z sieni, czy, czy z lodówki, no to dosłownie rewelacja. Później gdzieś tam, wiesz, po tej pasterce przychodzi do domu, to ci się tam u, ułoży w... Przemiesza się, w domu przyjdziesz i kurczę, no, jak zmarzłeś to coś na ciepło, ale ja to może sobie zagrzeć, ale taki kompot mm, rewelacja, słuchajcie, rewelacja. Słuchaj, i jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz, oprócz tej choinki tradycyjnej, którą ubieramy. Dawniej te choinki to były przystrajane prawdziwymi jabłkami, ozdobami ze słomy. Orzechami? rzeczami które orzechami zawijanymi, na przykład, czy, czy, czy malowanymi. Tak. i to wszystko była ręczna robota łańcuchy, nie wiem czy ty pamiętasz oczywiście ja pamiętam, jeszcze w podstawówce robiło się z papieru kolorowego kleiło się je, plotło i to wszystko była ręczna robota drzewka oczywiście żywe i to wtedy też wnosiło takie dodatkowe kolory dodatkową taką magię tych świąt, ale jeszcze pamiętajmy, że może dzisiaj to już nie jest, nie są te czasy i nie ta wygoda i dostęp do wszelkich różnych ozdób jest zupełnie inny i światełka i tak dalej ale zróbmy sobie coś takiego chociażby na stół można położyć coś co też będzie fajne, aromatyczne i, i, i, i zrobi te święta trochę takimi bardziej jeszcze przyjemnymi kupcie sobie pomarańcze kupcie sobie pomarańcze i wybierzcie takie dwie twardsze o, Umyjcie je dobrze, wyszorujcie tą skórkę i teraz ponabijajcie te pomarańcze goździkami, czyli goździk ma taką główkę z jednej strony, a z drugiej strony tak jak gwoździk jest po prostu taki, taki, taki prosty i wbijamy sobie w pomarańcze te goździki. Robimy albo takie paseczki, albo taką siateczkę, po prostu nabijamy no, praktycznie z każdej strony goździkami tą pomarańczę. I zróbmy sobie takie dwie, one mogą stać przez kilka dni spokojnie, gwarantuję Wam, że już na drugi dzień jak to zrobicie, to ten aromat goździka z tym sokiem pomarańczy zacznie się mieszać i ten goździk tak jakby troszeczkę nasiąknie i zacznie to wszystko taki wspaniały, właśnie świąteczny, korzenny, pomarańczowy zapach emitować i to będzie ta aura tego tego. tego pięknego zapachu Was otaczać przy Waszym stole. Polecam, zróbcie sobie. Ojejku, ja za. Fajna... No oczywiście, to jest piękne. To jest fajna przy ozdoba. Przypomnę, no przecież to jest... Gabrysi ulubione właśnie, ulubione to. A e, właśnie taka jakby ozdoba tego kosza e, wiklinowego, w którym są dwa, trzy ro dwa rodzaje orzechów były, włoskie i laskowe. Teraz dochodzą jeszcze orzechy, mm -hmm. mm, orzechy brazylijskie, które które się zakochałem, jak tu przyjechałem do Anglii, bardzo gorąco polecam. Jeżeli ktoś jeszcze nie próbował, to brazylijskie orzechy są bardzo smaczne, no, są czyste. Oczywiście, ja teraz króciutko opowiem taką małą historykę, udało mi się kupić właśnie na tej Hali kupiłem właśnie mm, grej który był duży, pomarańcze, która była w stosunku do fruta średnia i mandarynkę, tylko, że to nie była taka malutka, tylko taka, wiesz, wiek, jakby większa, duża mandarynka. A charakterystyczne tych wszystkich owoców było to, że nie wiem, jak to się stało, czy to w naturalny sposób, czy od y, transportu, że te wszystkie owoce miały jedną część taką spłaszczoną, wiesz? Jakby jedna mhm. trzecia to była płaska. I Tam. ja ponakuwałem i zrobiłem taką małą rodzinkę jeżową. Czyli pan Jez był żółty, duży, pani Jerzowa była, wiesz, pomarańczowa, jak, wiesz, jak pomarańcza, i e, ich e, dziecko, mały Jerzyk czy je, jeżyczka nie wiem, jak to odnieść po polsku, A, e, była właśnie tą mandarynką i taką właśnie rodzinką. by się zobaczyła, to aż za, z radości popłynęła, jak to zobaczyła. Bardzo piękny, piękny widok, i zgadza się w 100% to, co ty mówisz. To, to jest obowiązkowe. To robiła Kamila, teraz ja to robię jak jest wiesz, no, jedno z elementów właśnie dekoracji, dekorowania, to właśnie jest to, właśnie to, co powiedziałeś, czyli nabijany pomarańc, pomarańcz. Z tym, że z, z tą mandarynką akurat tak, bo normalnie mandarynka ma bardzo cienką skórkę i ona jest przeważnie miękka, ale pamiętam, że to się wtedy one były jakieś takie, tak jak powiedziałeś, takie słabo dojrzałe i przez to one były takie twardsze i to mi się udało, ale z pomarańczami na pewno się udało. Tak dodają, jest, tak, mandarynka. tak. Mandarynka jest mięciutka, delikatna, tak, tak, ale ta, ta tak, skórka, tak. jeśli jest twardsza, to, to nam się będzie przez parę dni trzymać. I tak jest, oczywiście. Jak sobie zrobicie raz, to już będziecie wiedzieć, o czym mowa, że to naprawdę jest fajna dekoracja stołu, a przede wszystkim nie zapomniany świąteczny aromat. A nóż Widelec. Najsmaczniejszy podcast w sieci. No właśnie, miał być krótki podcast i nie będzie. No to słuchajcie, podsumowując ten nasz wstęp do świąt, którym jest ten właśnie odcinek, zapraszamy na ten cykl odcinków o potrawach świątecznych i gotujcie sami, cieszcie się świętami, słuchajcie nas i pytajcie, jeżeli coś jest niejasne, chętnie pomożemy. Ja, tak, na koniec tak, ja bym chciał jeszcze powiedzieć taką rzecz. Jeżeli boicie się albo Was to przeraża, że 12 potraw, to wcale możecie sobie to rozłożyć, możecie pomyśleć, że herbata, kawa to jest potrawa, cukier, to jest, może być też jakaś potrawa, także tym się nie przejmujcie, to na, to jest to wszystko przez ludzi wymyślone i ku Waszej jakby jakiej radości, czy coś w stylu nie przejmujcie się tym, jeżeli Wam nie wyjdzie. I jeszcze jedna rzecz, jeżeli boicie się, że nie zrobicie wszystkiego, choć my stronimy i nie, nie, nie zalecamy kupowania gotowców, jeżeli boicie się, że czegoś nie, coś Wam nie wyjdzie, albo z czymś nie zdążycie, że, to podzielcie sobie, pomyślcie sobie, aha, dobra, no to jestem zapracowany i tak dalej, mam mało czasu, muszę robić to, odebrać dzieci, us, ustroić choinkę, przyczepić światełka i tak dalej. Nie przejmujcie się tym, tylko e, mam to na myśli, że Zaplanujcie sobie, jeżeli nie jestem w stanie zrobić wszystkiego sama czy sam, to zróbcie sobie dwie, albo trzy, albo pięć potraw, czy dwie, jedną, jakąkolwiek, wybierzcie sobie, którą uznacie, że jest mało e, pracochłonna, choć ja uważam, że zrobienie barszu to jest mało pracochłonne, nie jest to nie jest czasowo e, e, jakby tak absorbujące Was. Wybierzcie sobie przynajmniej jedną, dwie, pięć potraw i zróbcie sami a, i wtedy będziecie mieli radość z tego, jak Wam się uda. Jeżeli się nie uda, to też się nie przejmujcie, bo będziecie mieli po, pozostałe potrawy, które będą kupne, może nie będą tak smaczne, ale one na pewno będą dobre. No i jeszcze na koniec można powiedzieć, że obowiązkowy jest spacer. Jeśli nie wyjście na pasterkę, to zamiast siedzieć przed telewizorem, to wyjść. Może teraz w tym roku nie będzie takich pięknych białych świąt, tak jak spoglądam za okno, o, ale wiecie. zawsze spacer po takiej Wigilii to dobra rzecz. I pamiętajcie o ostatniej rzeczy, a właściwie może pierwszej i najważniejszej, o dodatkowym nakryciu dla niespodziewanego gościa. To też taka piękna tradycja i warto takie nakrycie zostawić, a może kogoś zaprosić, o, o, o kim wiecie, że sam będzie spędzał święta, że nie bardzo będzie w stanie się zorganizować, bo nie wiem, jest starszy, rodzina ma daleko. Przełamcie się, zaproście go do stołu i spędźcie tą Wigilię razem z nim. Wesołej zabawy i udanych sukcesów, a jak nie wyjdzie, nie martwcie się, za rok będą znowu święta i wtedy... Na pewno Wam wyjdzie. Pozdrawiam serdecznie. Życzę udanych wrażeń kulinarnych, radości i pochwał od bliskich. Pozdrawiam również. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć. Cześć. Przepraszamy do reklamy. Nie mówi się przy jedzeniu. Podcast Anusz Widelec.